Wydosław Romaniuk, autora Witam w Studiu Radiowej Dwójki. Dzień dobry Państwu. Przyjaźń to jest słowo bardzo ważne dla nich obu. Pan cytuje w swojej książce słowa Tadeusza Różewicza z filmu Piotra Lachmana, które dotyczyły jego przyjaźni z innym malarzem, Jerzym Tchórzewskim, ale można też, jak Pan o tym pisze, odnieść te słowa jak najbardziej do Jerzego Nowosielskiego. Różewicz mówi, że na przyjaźń obie strony muszą sobie zasłużyć. Nie przypadek, że Różewicz tak blisko przyjaźnił się z malarzem. Słyszeliśmy, co on myślał o malarzach. Kocham malarzy. Kochał malarzy, a nie kochał pisarzy. Dlatego, że też nie kochał w sobie pisarza, a kochałby w sobie malarza. Jest taki wiersz zwierciadło, w którym Rembrandt na autoportrecie pyta go, dlaczego nie zostałeś poetą niemową. Różewie... Czasami go jakoś tak napomina. To dotyczy oczywiście choroby alkoholowej i takiego stanu właściwie zapaści. On wie, że właściwie no, nie może jakoś pomóc zdecydowanie. Samą swoją obecnością może pomagać, może towarzyszyć. Kiedy już Nowosielski jest w bardzo złym stanie pod koniec życia, to on po prostu jest, prawda? Przyjeżdża oczywiście, jeśli może. właśnie robisz to, co robisz, znieczulasz się napojami alkoholowymi, a ja piję mleko jako ten ateista. To było dla niego jakieś szalenie tajemnicze, no i szalenie bolesne, bo, bo on rzeczywiście widział w Nowosielskim nauczyciela i też tak go Nowosielski nie znajdował, on wstydził się bycia poetą. Zresztą pod koniec życia którymś z przemówień takich oficjalnych Po Oświęcimiu To jest ktoś, kto tak to widział, zresztą przybylski. Pewną taką nawet misję Chrystusową podjął w tym. Różewicz, kiedy go chyba w ankiecie więzi zapytano o jego Chrystusa, tak, to napisał, przywołał te słowa Mickiewicza, że przy herbacie o Bogu nie rozmawiam. A przecież to, co jest... Różewicz był kimś bardzo zasługującym na szacunek z powodu um, głębokości swojego ateizmu i głębokości przeżywania um, nieobecności Boga. Jego poezja bez Boga w gruncie rzeczy była pewnym rodzajem poezji religijnej. To w, w Różewicz w końcu wymyślił ten paradoks, że miłość można opisać poprzez głód miłości. jego obce. Potem się na to nałożyły doświadczenia wojenne i no, poczucie, że nie ma nic, to, które go nie opuściło. Pan mówił o tym, że w życiu Nowosielskiego też był taki moment trwający kilka lat, kiedy właśnie było w